Biegał raz sobie pies po podwórku, pies dość kudlaty-laciaty. Biegał z susami, machał uszami, a ja wolałem pankracy. Pobiegł gdzieś dalej, skrył się za drzewem, pies dość kudlaty-laciaty. Ruszyłem w pościg, chciałem go odkryć. Gdzie się schowałeś, pankracy? Ja w mig za drzewo, on znów hyc w lewo, pies dość kudlaty, laciaty. Znów gdzieś go widzę, podbiegam bliżej i wolam chodź tu, pankracy! A on za drzewa ogon wystawia, pies dość kudlaty, laciaty. Merda ogonem, ja jak szalony biegam i wolam, pankracy! I nagle stanął przy mojej nodze, pies dość kudlaty, laciaty. Zdyszany Stoję u ściany I pytam, gdzieś był pan Kracy, A on wesoło kręci się w kolo Pies dość kudlaty, laciaty Niech się pan dowie, że wiek to zdrowie Kiedy się biega z pan Kracy. Biega więc sobie pies po podwórku Pies dość kudlaty, laciaty Ja biegam za nim, jak mistrz w bieganiu Biegam więc ja i pan Kracy.